Cześć wszystkim! Jak zapewne wiecie, dzisiaj mamy czwarte i zarówno ostatnie spotkanie serii Jezus Żyje. Niestety, no. Za tydzień zaczynamy już nową serię, RMFFM, jak była już reklamowana. Jeśli chcecie więcej o niej informacji znaleźć, to już w tym tygodniu na Facebooku pojawi się zdjęcie promujące tę serię i kilka rzeczy z nią związanych, więc zapraszam. Dzisiaj podsumowujemy serię Jezus Żyje. Jak pamiętacie, to poprzednie tematy zaczęliśmy od tematu, kim jest Jezus. Kolejny to był moc krzyża. Tydzień temu była Wielkanoc. A dzisiejszy temat to jest Jezus żyje. Jezus żyje w nas. Wiecie co, jak pierwszy raz usłyszałam temat serii, to tak, to tak się zastanowiłam, no jest dość banalny, tak sobie pomyślałam. Bo wiecie, wiele razy słyszymy Jezus żyje. To, jest, to jakby weszło w taki slogan chrześcijański, no, jak dla mnie, bo wiecie, jeździmy na różne konferencje, na różne nabożeństwa i wiecie, wszyscy mówią na każdym, Bóg Cię kocha, Jezus żyje, Bóg jest z Tobą. I przynajmniej ja nie zawsze zastanawiam się nad sensem tych słów, tylko wiecie, potakuję, mówię amen. I wiecie, to są takie słowa, które jakby powiedziałabym weszły nam w krew. Każdy, jak z kimś rozmawiasz, mówisz, Bóg Cię kocha, Jezus Cię kocha, jest przy Tobie, Jezus żyje. I jakoś głębiej się nawet nad tym, przynajmniej ja, nie zastanawiam, bo to są takie słowa, które są już mi dobrze znane. Trochę mi się nawet przyjadły. I wiecie, jak tak sobie pomyślałam, no, serio Jezus żyje, no. Ale nie mogli wymyślić coś lepszego, ale wiecie co? Głębiej zastanawiałam się nad tymi słowami. I wiecie co? Te słowa mają moc. Te słowa powinny być w ogóle fundamentem naszej wiary bo ostatnio nawet mówiliśmy o tym, że Jezus zmarł, został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. I wiecie co? Zastanowiłam się, bo gdyby tylko Jezus zmarł, to czy moglibyśmy zbudować na tym fundament naszej wiary? Był Jezus, który zmarł niewinnie za nasze grzechy. Ale wiecie co? Gdybyśmy tylko na tym budowali, to byśmy niczego nie zbudowali. Ale wiecie co? Jezus z martwych zmartwychwstał. On pokonał śmierć i chorobę i o tym ostatnio mówiliśmy tydzień temu w Wielkanoc. I wiecie co, On pokonał śmierć, pokonał nasze grzechy, pokonał nasze choroby i trafił do nieba. Ale wiecie co, na tym też nie możemy zbudować fundamentu naszej wiary. Bo wiecie, bo Jezus nie tylko zmarł, zmartwychwstał i nie poszedł sobie do nieba i gdzieś tam nie siedzi, ale Jezus żyje. Jezus żyje, jest obecny, chce żyć w Tobie, mieć z Tobą relację. Jezus nie tylko jest postacią historyczną, która kiedyś była, ale jest On realną osobą. I wiecie co, że jestem trochę humanistką i lubię różnego rodzaju słowniki. Taka anegdota. Kiedyś, jak miałam bodajże 9 lat, ciocie się mnie pytały, co chcę dostać na urodziny. Wiecie, co powiedziałam? Że słownik ortograficzny. Do dzisiaj je mam, ale nie o słowniku ortograficznym. Sprawdziłam w słowniku języka polskiego, co oznacza wyraz żyć, wiecie? I żyć oznacza istnieć, funkcjonować, egzystować, pozostać w kimś, w jakichś stosunkach, przebywać lub mieszkać gdzieś, działać i być aktualnym. Wiecie, przez to, że Jezus żyje, to nie tylko, że On sobie mieszka w niebie, ale On działa, jest aktualny, realny, chce mieć z tobą relacje, chce być z tobą, chce żyć, On jest żywy. On działa i On chce być obecny. No i ktoś mi może zadać pytanie, no okej, okay, ale jak Jezus chce być obecny, chce działać, przecież jakby nie jest osobą namacalną, z którą możemy porozmawiać tak twarzą w twarz, ale wiecie co? Jezus chce żyć w Tobie, w Twoich sercach. Tylko Ty Go musisz przyjąć do swojego serca. I wiecie co? Jezus nie tylko Go zaprosisz, to nie tylko zamieszka w Twoim sercu, ale On będzie tam żyć, On będzie tam działać, on będzie tam aktualny, On będzie was zmieniać i będzie żyć, będzie w twoim sercu, On będzie będzie działać po prostu. Jak Jezus żyje we mnie? Jak pewnie dobrze wiecie, wszyscy urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej. Pewnie pamiętacie jeszcze tą małą Zosię, co chodziła do kościoła. Była troszeczkę irytująca. No dalej mi to zostało. No, ale jak byłam małą osobą, to wtedy zadecydowałam i przyjęłam Jezusa do swojego serca. I ja nie będę mówić teraz swojego świadectwa, bo różne rzeczy się działy, ale chcę wam powiedzieć, jak jest teraz u mnie, jak Jezus żyje we mnie na co dzień. Jestem osobą, która lubi długo pospać. Znaczy, wieczorem mi się lepiej pracuje i lubię sobie wieczorem pracować, odrabiać matematykę. Jakoś wtedy mój umysł tak działa jaśniej i nie lubię rano tego robić. No więc robię to wieczorem. Nie polecam, bo czasami wychodzi, że 2 plus 2 to 5, ale no ale po prostu to lubiałam. i zawsze miałam problem ze stawaniem do szkoły. Moja mama może potwierdzić. <grym i tle> Więc tak, ja zawsze rano wstawałam, szykowałam się, znaczy ubierałam się szybko, wrzucałam coś do plecaka, książki, czasami nie te, które było trzeba. wybrałam coś, przegryzałam i leciałam do szkoły. I widzicie tak zaczynam swój dzień. I byłam osobą wierzącą, ale stwierdziłam, że ja rano nie mogę czytać Biblii, nie modlić i po prostu nie mam na to czasu nigdy. I wiecie co? I zawsze sobie siadałam, wieczorem czytałam Biblię, modliłam się. No, ale jeździłam po wielu konferencjach i wiecie, zawsze wszyscy namawiali, żeby wstawać rano, czytać Biblię, żeby zaczynać dzień z Bogiem. Ale ja jakby nigdy nie miałam do tego weny. Ale wiecie co? Od ostatniego czasu, już ponad dwa miesiące, Codziennie rano wstaję i poświęcam 20 minut, krótkie 20 minut, żeby przeczytać Biblię, pomodlić się. I wiecie co, ja nawet zaczynam się nie spóźniać do szkoły. Ale wiecie co, zauważyłam, że jak rano wstaję i zaczynam się modlić i czytać Biblię, to całkiem inaczej zaczynam dzień, bo zaczynam go z Bogiem i cały dzień z Nim przeżywam. A jak czytałam wieczorem Biblię, to tak jakby po przeżytym dniu, no, tak rozmawiałam z Bogiem, kiedy Bóg miał działać? W snach? Czasami działa Bóg w snach, ale on chciał być ze mną codziennie, wiecie? To tak jakbym zaprosiła kumpli na imprezę, która się już skończyła. <głosy> no trochę słabo, ale wiecie co? Zaczynam dzień z Bogiem, no nie zawsze, nie zawsze. Czasami zaśpię, nie uda mi się, nie przeczytam Biblii, nie pomodlę się, ale staram się, bo widzę, że jak zaczynam dzień z Nim, to On mnie prowadzi, i On chce być ze mną. I wiecie co? Czy Jezus żyje we mnie? Ja wiem, że On żyje. Ale czasami mam takie dni, że czuję, że On żyje i że w ogóle bym z Nim przynosiła góry. Ale czasami jest tak, że tego nie czuję po prostu. Że czuję jakby Go nie było. I wiecie co w tym momencie robię? Bóg zostawił nam Biblię w której nas zapewnia tysiące razy, że On jest przy nas, że On nas kocha, że ma myśli o nas, o pokoju, a nie o niedoli. I wiecie co, nie za... może zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, może jeszcze nie. Jak tak, to możesz to zrobić, bo On chce w tobie zamieszkać i On chce w tobie żyć. Ale jak Go zaprosiłeś i czasami wydaje ci się, że Go po prostu nie czujesz, że Go nie ma, grzeszysz, to i tak On jest przy tobie. On zawsze jest przy tobie i chce być przy tobie. I jak tego nie czujesz, to po prostu czytaj Biblię, w której jest zapewnienie tego, że On przy tobie jest. Cześć wszystkim. Mm. Okej, okay, no to może zacznę, bo nie chcę się... Dobra, no wkręcę się muszę. Wiecie, często mówimy w Kościele, są tematy kazania na temat miłości Bożej, na temat relacji z Bogiem, na temat Jego mądrości, na temat Jego łaski, teraz zwłaszcza, bo jest kwiecień i dużo o tym mówiłem o zmartwychwstaniu. I, ale zastanawiałem się na tym, czy gdybym słuchał 20 lat tego, czy by się coś zmieniło w moim życiu. I uważam, że nie, dlatego, bo to, co słyszę, nie znaczy, że tym żyję. I uważam, że powinniśmy... Możemy, bo jakby te kazania, te wszystkie, to o miłości, mądrości, łasce, pokoju, możemy powiedzieć i chrześcijańskiej o sobie, i nie. Dlatego, bo to są cechy też ludzkie, które możemy zapamiętać, które możemy się budować, ale żeby poznać tą Bożą miłość, trzeba ją doświadczyć z Bogiem i trzeba naprawdę utożsamiać się z Bogiem, żeby to osiągnąć. I, i chciałem pokazać taki, taki przykład, że każdy powinien być filarem. Filarem Kościoła. Dlatego, bo gdy... Wyobraźmy sobie, że jestem filarem, nie? I gdybyśmy przypołowili mnie na pół i tym, kobym bym słuchał, słuchał przez te 20 lat czy ileś o, tej, o właśnie tych rzeczach i jedna połówka zapewne składałaby się właśnie z tego, co słucham, czyli miłości, właśnie z łaski i tego wszystkiego, ale zapewne druga połówka by się skrywała to, co naprawdę do mnie mówi, czyli często o grzechu, często o bólu, o, o strachu, o lęku. I tak naprawdę, żeby doświadczyć to, żeby doświadczyć tej Bożej miłości, nie tylko wystarczy nam słuchać, ale to przeżywać na co dzień. I tak naprawdę tym filarem w podstawie powinien być Jezus jako fundament tego filara. Żebyśmy mogli, żeby ten filar wzrastał i był coraz wyższy. Żebyśmy mogli doświadczać więcej Boga, ale żeby Go doświadczać, musimy ustawić Go jako podstawa nasza, jako nasz po prostu fundament. Bo bez Niego, bez tej... Bez tej podstawy po prostu nic nie mamy, bo możemy słuchać, możemy słuchać, możemy mówić, ale nie poznamy tego, tej prawdziwej miłości, tej prawdziwej Bożej miłości. Jeżeli nie będziemy w stanie, jeżeli nie będziemy, nie, nie będzie naszym fundamentem. Fundamentem jest Jezus, amen? Bo Jezus chce poszerza, poszerzać naszą perspektywę, bo gdy ten filar wzrasta i On nas uczy, bo chodzi o to, że my się... Często uczymy tych takich y, właśnie cech ludzkich, tak, w sensie miłości i tak dalej, ale żeby ją poznawać naprawdę, musimy przebywać często z Bogiem i ta, dopiero ta relacja, kiedy Mu na to pozwalamy i otwieramy się na to, dopiero może nas budować. I tak naprawdę dopiero wtedy buduje nas ten filar powiększa i kładzie kolejne bloki, żeby ten filar wzrastał. I... i przeczytam sobie i tego... I chciałem powiedzieć, że gdy, ten, gdy ustawimy go jako numer jeden w naszym życiu, i wzrastamy, na początku jesteśmy w takiej pozycji i widzimy tylko to, co jest przed nami, a często ludzie chcą widzieć jakieś przyszłość swoją, być, nie wiem, pastorami, być kimś więcej. Ja na przykład mam coś takiego, żebym chciał coś robić dla Jezusa i w ogóle, ale często zaczynamy od tego, że chcemy już to widzieć, a Bóg nas dopiero buduje i tą podstawę zaczyna nas budować i wtedy widzimy coraz więcej, bo wzrastamy i ten filar jest coraz wyższy i możemy widzieć więcej i możemy widzieć to, co jest dalej. I właśnie niektóry, niektórzy chcą wielkie rzeczy, wielką, robić naprawdę niesamowite, ale dopiero to przychodzi, gdy Bóg nas kształtuje, gdy jesteśmy na to gotowi, dopiero widzimy, co jest dalej i dopiero możemy to doświadczyć. Filar to jest nasza perspektywa, to jest to, co widzimy. To, kiedy, znacznie filar, no my, tak? Ale gdy wzrastamy, widzimy coraz więcej, widzimy to, co nam Bóg pokazuje, co nas, co na, o czym nas uczy i widzimy coraz więcej, widzimy naszą przyszłość, to, co Bóg ma dla nas nasz, nasz plan przygotowany i wtedy dopiero możemy to dosiągnąć. Osiągnąć. I żeby tak naprawdę zbudować dalej, trzeba coś zniszczyć. Dlatego, bo gdy ten filar składa się z tego grzechu po boku i z, tej, z tego myślenia złego i tak dalej, to musi, nie, nie da radę, żeby Bóg budował na tym starym. Trzeba to zniszczyć, otworzyć się na nowe i po prostu, żeby on teraz nas kształtował i on nas teraz uczył i stawił te bloki kolejne. Wiecie, powiedziałem, że każdy jest powołany do bycia filarem, i może nie każdy się z tym zgadza, bo powie, co to jest w ogóle za przykład. Ale wiecie, filar ma jedną rzecz. Filar coś podtrzymuje. I my jesteśmy po to, żeby filar podtrzymywał ludzi obok nas, żeby ludzie przychodzili i to, co Bóg nas wlewa do naszego serca, czyli kiedy nas kształtuje, kiedy stawiamy Go jako podstawę, jako fundament, On nas uczy tej miłości prawdziwej i możemy to przekazywać ludziom dalej, dlatego, bo On nas to wlewa do naszych serc i jako ten filar jesteśmy, jesteśmy schronieniem dla innych, gdzie oni mogą podejść pod ten filar i się schronić i powinniśmy być wielkimi filarami Kościoła, tak jak był tak jak było to w Biblii, gdzie Ktoś potrzebował pomocy i ludzie rozebrali dach, żeby po prostu wciągnąć tą chorą osobę, żeby przyprowadzić go do Jezusa. I po to my jesteśmy, żeby po prostu przyprowadzać ludzi do Jezusa, żeby być filarem dla innych, żeby być schronieniem, być otwartym, by uwielbić Boga poprzez usługę ludziom. Bo nie jesteśmy, grupa muzyczna nie jest po to, żeby sobie dla siebie usługiwać, żeby usługiwać Bogu. Jesteśmy po to, żeby uwielbić Boga poprzez usługę Wam. Żebyśmy byli otwarci na Was, żebyśmy przynosili Boga do Waszych życia, do Waszych serc. I to jest najważniejsze. I najważniejsze jest to, żebyśmy zakorzenili się w tej skale, jak drzewo. Bóg będzie nas podlewał, dbał o nas, a te drzewo wyraźnie zdrowe. I to, co wlewa w nas, te piękne owoce, one się rozrosną i ludzie będą mogli zrywać, zrywać z tego drzewa do swojego serca. To jest najważniejsze. Wiecie, jest taki przykład z łódką. Jest rzeka, jest wodospad i na końcu jest rozpoczyna się ta rzeka, tak? No. My jesteśmy w łódce i mamy wielkie żagle, znaczy wielkie wiosła. I też może. I obok nas przepływają dużo łódek, które są odwrócone w ten nurt, gdzie jest Jezus, ten początek, ale wszystkie nie wie, że są odwrócone, ale płyną tak naprawdę do tyłu. I to pokazuje, że jest dużo chrześcijan, które myśli, że płynie do przodu, ale tak naprawdę spadają pod, pod ospad. A my mamy wiosła, którym jest Jezus które daje nam siłę, moc i możemy po, nie dość, że płynąć, to jeszcze odwracać nam te kolejne łódki i im pomagać, dostrzegać to, co jest prawdziwe i co jest naprawdę w naszym życiu ważne. Czyli w ten fundament, bo bez tego nie jesteśmy w stanie głosić dalej Ewangelii, bo nie jesteśmy w stanie mm, dawać dalej, jeżeli my nic nie mamy. Jeżeli Bóg nas nie uczy, nie jesteśmy w stanie nic dawać. Jeżeli chcesz coś robić i wielkie rzeczy mieć plan, nie jesteś w stanie. Jeżeli nie będziesz miał tego fundamentu, bo ten filarz się przychyli, gdy widzę cel, że już wzrosnę i nawet jeżeli on będzie fajny, duży i w ogóle i będę, wiecie, na maksa w ogóle, duchowy i w ogóle, to nawet jeżeli będę widzieć cel, mogę czasem zapomnieć o tym fundamencie, przychylać się i upadnę. Niezależnie czy jestem już nie wiadomo jak, przy wierzę i w ogóle, mogę nadal upaść. Gdy zapomnę o tym fundamencie, bo to jest najważniejsze, bo nasze serca mają bić dla Boga i, i płonąć dla Jego chwały nad naszym życiem. I w Biblii w Biblii są obietnice, które podtrzymują naszą wiarę, nasze zaufanie. I to jest to, czym powinniśmy się karmić na co dzień i czym powinniśmy żyć Jego wiarą, Jego zaufaniem, żeby nasze serca na Niego płonęły. Amen. Amen. Super, rewelacja. Kochani, ja chciałam się Was zapytać, jak otwieracie drzwi swojego domu? Ktoś puka. Jesteście w piżamie w szlafroku, może już ubrani. Pewnie powiecie, że zależy kto puka. Jeśli puka komornik, to pewnie się schowamy, zamkniemy, udamy, że nas nie ma. Jeśli to dostawca pizzy, ja już to słabo pamiętam, bo mój mąż, niestety nie zamawiamy już pizzy, ale prawdopodobnie bierzesz pieniądze, idziesz, umówiłeś się, otwierasz drzwi, trzymasz go może na korytarzu, może w przedpokoju, zależy od tego, jaki masz zwyczaj, bierzesz to, co ci oferuje i on wychodzi. Podobnie z listonoszem, starsze pokolenia pamiętają pewnie, jak ich mamy, babcie, może wy sami czekaliście na listonosza z emeryturą, to był oczekiwany gość, wypatrywało się pewnie przez okno, co? albo przez tak zwanego tego, tą dziurkę, Judasza, wizjer, wiecie. I, i wtedy otwieramy te drzwi szeroko, zapraszamy. Jeśli to jest nasz przyjaciel, zapraszamy go troszeczkę dalej. Do salonu, proponujemy kawę, Herbatę, może ciasto, są też domownicy, którzy wchodzą sami, wchodzą z buta, częstują się, objadają lodówkę i czują się bardzo dobrze. I takie pytanie, puka dzisiaj ktoś do twoich drzwi i daje ci 10 tysięcy złotych. Fajnie? Okej, okay, 100 tysięcy, może 10 was nie przekonało, 100 tysięcy. Dzień dobry, mam dla pana, pani 100 tysięcy, co robicie? otwierać się szeroko drzwi, kawa, herbata, ja myślę, że nawet sałatka z Wielkanocy by się znalazła, nie? Poczęstowalibyśmy czymś takiego gościa, chcielibyśmy przychylić mu nieba, on nam coś dał, coś niesamowitego. I wiecie co? Chciałam wam powiedzieć, że już tutaj jesteście, to znaczy, że prawdopodobnie Jezus zapukał do waszego życia, do większości z was. Już go spotkaliście, zapukał. Mam nadzieję że dla większości z Was jest domownikiem, tak? Dla kogo Jezus jest domownikiem? W czyim domu mieszka? Mam, mam taką nadzieję. I to, co chciałabym Wam powiedzieć, to, że zanim jeszcze otworzyliście Mu drzwi, zanim spojrzeliście przez wizjer, zanim wyjrzeliście przez okno, zanim się w ogóle narodziliście i byliście na tym świecie, Jezus już przyniósł Wam wszystko. Wszystko, czego potrzebowaliście, spłacił Wasze długi. Zanim jeszcze... W ogóle byliście mali, zdążyliście mu otworzyć drzwi. On to już zrobił. Spłacił wasze długi. Wasz smutek zamienił w radość. Waszą chorobę zamienił w zdrowie. Zrobił dla was wszystko. Przyszedł, zapukał, prawdopodobnie otworzyliście. Tak? Otworzyliście Jezusowi? Tak. Mam nadzieję. I mam takie pytanie. Jeśli przyszedł do was ktoś, kto zrobił dla was tak wiele, zrobił dla nas wszystko, dla mnie zrobił wszystko, nikt nie zrobił dla mnie więcej. Nikt. Mój mąż, moi rodzice, wiele, ale Jezus zrobił dla mnie wszystko. Przyszedł do was gość, którego nazywacie ojcem, tatą. Jak otwiera się drzwi ojcu? Szeroko zaprasza się. Dlaczego tak często trzymacie Jezusa w przedpokoju swojego życia? Czy wszystko, co macie, jest dla Niego otwarte? Pewnie tak, Panie Jezu, wejdź. Mów tutaj chore dziecko, to może być uzdrowił fajnie. Pobłogosław, Panie Jezu, dziękujemy Ci za te dary, ale portfel? Nie, no portfela, portfela nie ruszaj, chyba, że chcesz rozmnożyć, nie? Bo rozmnożyć to jest zawsze fajnie, ale wiesz, w Polsce jest tak ciężko, nie podchodź. Pobłogosław tego szefa w pracy, szefową, pomóż mi przetrwać z kolegami w szkole, ale wiesz co, jak wchodzę do pracy, to zostań w samochodzie, no bo wiesz, trochę głupio, co powiedzą, że jestem wariatem. Dlaczego tak często się wstydzimy Jezusa? Nie dopuszczamy Go do swojego życia. Dlaczego tak jest? Czy takiego gościa wypada trzymać w przedpokoju? Chcę Wam coś powiedzieć, żeby, żeby nie było złudzeń. Tam, gdzie nie zapraszasz Jezusa, zaprosiłeś kogoś innego. To tak jak z wodą. Jest zimna, gorąca, letnia. Ja się uwielbiam kąpać w gorącej wodzie, mój mąż w letniej, by zrobić letnią wodę, Musimy dodać trochę zimnej i trochę gorącej, czyli ta zimna też tam jest. Co powiedział Pan Jezus, jacy mamy być? Mamy być gorący, nie mamy być letni i to nie są moje słowa, te słowa są zapisane tutaj w Biblii, mamy być gorący. Jeśli jesteś letni, jeśli dokładasz i wrzątek i zimno, nazwę to teraz po imieniu, to w Twoim życiu jest i Jezus i szatan. Jeśli nie oddałeś 100% swojego życia, domu swojego życia, swojego mieszkania Jezusowi, jeśli trzymasz Jezusa w przedpokoju, jeśli zachowałeś chociaż kilka procent, to nie bądź dziwiony, że szatan siedzi na kanapie, ma nogi na stole i wyjada błogosławieństwa dzisiaj z twojej miski, okrada twoją rodzinę, siedzi i się śmieje. Jeśli zostawiłeś choć jeden procent, bo musisz oddać Jezusowi wszystko, 100%. Wydaje Ci się, że tak zrobiłeś? Czy tylko tam, gdzie jest Tobie wygodnie? Czy Jezus żyje w każdej dziedzinie Twojego życia dzisiaj? Ja mówię też do siebie. Gdzie nie ma światła, półmrok, czyściec? Wygodnie. Nie, tam, gdzie nie ma światła, jest ciemno. Nieważne, czy to są Twoje pieniądze, Twoja wygoda, Twoje życie zawodowe. Wszędzie, gdzie go nie zabierzesz, dzisiaj tam przyjdzie szatan. I będzie się śmiał. I mam tylko nadzieję, że szatan nie siedzi dzisiaj w pokoju i nie bawi się z Twoimi dziećmi. Zastanów się, czy na pewno zaprosiłeś Jezusa wszędzie. Każda dziedzina Twojego życia jest zagospodarowana. Poproszę Zosię, żeby nam zagrała. Kochani, księga Kronik, druga księga Kronik, rozdział 16, wers 9. Stawi dla, dla Ciebie wszystkich w gotowości. Za ile minut przyjedzie policja, jeśli zadzwonisz dzisiaj po policji? Zostawił nam wszystko. Posłał Jezusa, który nam pokazał drogę i dał nam dar życia jeszcze zanim zdecydowaliśmy się otworzyć drzwi był dżentelmenem, Jezus jest dżentelmenem on nie wtargnie, ale dał Jezusa, dał drogę posłał swojego Ducha Świętego, żeby Cię prowadził tam gdzie sam nie możesz dojść, żeby Cię zawsze wzmocnił, jeśli wydaje Ci się że tego nie przełamiesz, to chcę Ci powiedzieć że przełamiesz, bo masz Ducha Świętego który zawsze Cię wzmocni, zawsze doda Ci siły i poprowadzi Cię tą drogą, którą Jezus pokazał i po trzecie, dał nam słowo, żebyśmy zawsze mieli poradę, mieli mapę, mieli wytyczony jasno kierunek. Więc to, o czym mówiła Zosia, jeśli zapomnisz, jeśli czujesz, że coś jest nie tak, On Ci to zostawił. On jest i chce dzisiaj żyć w Twoim życiu. Kochani, wiem, że większość z Was już Go zaprosiła, ale jeśli jest jakakolwiek dziedzina dzisiaj w Twoim życiu, gdzie chciałbyś zaprosić Jezusa. Nie wiem, co to jest. Zdrowie, finanse, praca, może jakieś niezałatwione sprawy. Myślę, że Ty to wiesz, ja też to wiem. Jest pastor Jacek, jest Marcin. Możemy się dzisiaj o to modlić. Nie zostawmy szatanowi ani jednego procenta. Bardzo Was o to proszę, bo On to wykorzysta. Bądźmy gorący, nie bądźmy letni. Proszę, żebyśmy kochani wstali. Wstańcie, pomódlmy się. Jeśli chcesz, możesz wyjść. Będziemy się o Ciebie modlić. Niech Jezus nas żyje w stu procentach. Niech będzie gorący. Dzięki.